Czas w otwartych oczach Powiedz mi proszę Co dzisiaj w pogwarkach Tak wiele wątków odkrywasz w dniu nowym W naturze szybko Z wyklutej poczwarki Motyl wyfruwa Na wdzięków połowy I tak leciutko wznoszą go skrzydełka Piruet w locie załoroczy kwiaty Magię odkryją Wraz z sekretem w denkach, zapach z kolorem babiącym w rabatach. Motyl jak motyl, w swojej lekkości zwinny, jednak w naturze wybredny osobnik, jak paw z ilości zalotów niezmiennych, stałość z cech wadą ufności niegodny. Niejedną urok zwiódł wnet na manowce, Lecz szybko wygasł blask czarowania. Pożałowały szczerości pochopnej. sędzioczas skaże lotność bawidamka. Dzień mruży oczy z uśmiechem wpatrzony. W urodę kobiet ma taką możliwość. Lato ubiera płeć piękną w kolory. W flirtach nie musi fałszywą. Grać miłość. Czytał Włodek Mazuń.